23? Tygodnia? Trzeciego. 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz i Szymon Grabarczuk. Przepraszam, 24. czwartego <laughs> no widzisz. Szymon, jesteś? Jestem, jestem, dzień dobry. Dobrze. Więc mamy jeszcze wiosenny, yy, wiosenny tydzień ale 2014 deszczowy. roku, troszkę deszczowy, ale, jest, ale już właściwie lato jest, można powiedzieć, prawda? I, I taki już wakacyjny troszkę nastrój, chociaż na ulicach jeszcze korki są. Ja czekam na zwytchnienie, aż się skończy rok szkolny i będzie luźno na ulicach. Wreszcie, przez te dwa miesiące będzie troszeczkę spokojniej będzie można szybciej przemieszczać po Warszawie. No ale niby taki spokojny czas, a sporo mamy. Jednak wydobyliśmy sporo informacji, chociaż tak w ostatniej chwili tutaj wrzucamy w agendę dzisiejszego spotkania tematy do dyskusji. Ja muszę odświeżyć, bo słyszałem, że tam Szymon coś jeszcze wstukiwał. No właśnie, jest akcja walijska. No to właśnie, walijska, ja myślałem, że to walijska jak mówiłeś, że to jest akcja walijska, to się zastanawiałem, co za akcja z walizką jakąś. Wiki A... ekspozycja, jak akcja z walizką? No właśnie. No więc akcja walijska. Opowiemy oczywiście o, o statystykach, o wikitrendach, y, jakie są w zeszłym tygodniu i w zeszłym miesiącu. Y, czy wikipedyści mogą składać deklaracje na temat sił wyższych i religii? Ciekawy temat w ostatnich Przepraszam, nie, nie sił wyższych i religii, i, i, i poglądów politycznych. Akurat napisałem Akurat dwa razy to tylujesz. samo. Zaraz to poprawię. E, no i z, jeszcze pewnie coś tutaj będzie. No o wiki ekspedycji powiemy oczywiście. E, z wolnej kultury mamy Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii udostępnia na wolnej licencji nagrania z wykładów. Na razie jest chyba jedno, jedno. na wolnej licencji, no, bo no, oni Boże, chyba teraz było, to zaczęli, zaczęli udostępniać. No i takie tutaj straszenie nad sprawę, że jeśli udostępniłeś link w internecie, to mogłeś złamać prawo. Przyjrzymy się temu dokładniej. Tutaj Szymona mamy na szczęście pod ręką, no, znaczy, no dosyć daleko, ale jednak, jednak w zasięgu może nam coś podpowie, czy to rzeczywiście tak jest. No i bardzo ciekawy temat, radykalna strategia Tesla Motors. To jest taki producent bardzo nowoczesnych samochodów elektrycznych. W tej chwili ja widziałem taką prezentację, no fantastyczne, te samochody są takie odjazdowe, że, że aż naprawdę przyjemnie popatrzeć, ale właśnie ten producent uwalnia patenty na samochody elektryczne. I co to znaczy? Ciekawe. Ale to wrócimy do tego tematu później. W tej chwili, cóż, zajrzymy na wiki trendy. Nie ma takich niespodzianek jak tydzień temu już, czy to było dwa tygodnie temu. Nie wiem, czy pamiętacie, taka, taka była niespodzianka na pierwszym miejscu. To ciągle tam się chyba w miesięcznym rankingu utrzymuje na pierwszym miejscu. No ale w każdym razie Neymar na dziesiątym miejscu. Silva Santos Junior. Chyba piłkarz, no zgadza się, występujący na pozycji napastnika, reprezentant Brazylii chyba pierwszą bramkę strzelił, podejrzewam. Tak strzelam ja teraz. Nie wiem, czy wy wiecie, czy się Nie mam pojęcia. Pewnie strzelił pierwszą bramkę w mistrzostwach i dlatego dużo ludzi chciało się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Dzień Ojca, to tak trochę przedwcześnie, bo dzień Ojca jest 23 czerwca a do 23 czerwca to jeszcze kawał czasu. Ale ludziom się kojarzy, że coś gdzieś teraz i trzeba się upewnić co do daty. No, na to wygląda. BMW M3... Sportowa wersja samochodów BMW oparta na serii 3. Pierwsze BMW pojawiło się w 1985 roku. Ciekawe czemu to się tutaj pojawiło. Właśnie zaproszenie wysłałem do, do naszego wikipedysty, który zajmuje się tymi rankingami, żeby raz w miesiącu nam opowiedział różne historie, które się wiążą z tymi hasłami właśnie tutaj cytowanymi w rankingu w, tym trend, w tych trendach. On tak dokładnie śledzi. Nawet czasem nam tam coś podpowiadał, ale no nie odezwał się na razie. Zapraszamy. Jeśli nas słucha w tej chwili, to zapraszamy do, do współpracy, żeby tutaj... Mowa oczywiście o koledze WTM. No właśnie, tak. Ja nie pamiętam ciągle. Wolę imię i nazwisko, ale to też trudno zapamiętać. Zapraszamy tutaj do studia albo jakiś inny sposób, żeby nagrać taką wypowiedź. Może przez telefon? Można przez telefon, można do studia w Warszawie. No właśnie, gdzie Można wygodniej. się z nami przez Skype'a połączyć. Na, a, no właśnie, u, uruchomiłeś teraz nowinę? Yy, teraz jestem podłączony, tak, pod nowiny. Yy, to jest, yy, zaraz niech sprawdzę dokładnie. Skype, ten... nowiny, WikiRadia. Yy, chyba tak. Dokładnie yy, no tak, przecież na przykład ja jestem w tym momencie. No <laughs> no tak, tak, ale... Skype. Nie byłem pewien, czy tam dokładnie jest taka nazwa. Eee, więc właśnie, zapraszamy do e, łączenia się z nami, bo jesteśmy na żywo od godziny... No dzisiaj, to po 13.00 się spotkaliśmy troszkę wcześniej niż zwykle, bo zwykle po 14.00 e, nadajemy na żywo w naszym strumieniu e, na stronie wikiradio.podcasty.info można znaleźć taki odtwarzaczek do, do, do, do, na, do naszego strumienia i no i wtedy można się z nami spotkać na żywo i słuchać nas na żywo i, i coś dorzucić niekoniecznie y, trzeba się łączyć audio, można tam wpisać coś w czacie i też, też to przeczytasz chyba Marku, prawda? Y, można wpisać coś w czacie, można się też z nami porozumiewać przez IRC, w tej ma, chwili się, się połączyłem no, tak. to dobrze y, nie ma zbyt dużo chętnych, no bo dopiero niedawno zaczęliśmy taki sposób porozumiewania się, no ale może z czasem Ktoś będzie Może. się dołączał. Zobaczymy. E, na siódmym miejscu Polska, bez komentarza chyba. E, na szóstym Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej 2010. A jakaś retrospekcja nastąpiła tutaj wśród e, oglądaczy. E, Brazylia na piątym miejscu. Ma, Maryla Rodowicz na czwartym miejscu. A I to mi, chyba w związku z Apolem. Ty czytasz miesięczne, czy które, bo mi gdzieś to umknęło? Ja tak to samo jest. i to są tygodniowe. Tygodniowe, tygodniowe. Mhm, okay. ostatni tydzień. No raz w miesiącu to na koniec miesiąca. Okej, okay, okay, już mam, robić? Dobra. Zielone świątki 8 czerwca były, więc też trzeba było sobie odświeżyć pamięć na trzecim miejscu. Widocznie tak to tutaj chyba, chyba dlatego. No ale noc kupały tutaj widzę też od razu przy okazji sobie użytkownicy zajrzeli, bo, bo tu są takie powiązane strony jeszcze. Niemcy z zielonymi świątkami, zesłanie Ducha Świętego, noc kupały i Tatry. <taki> tak niespodziewanie jakoś. Na jakiej zasadzie one są powiązane? No właśnie, ciekawe. Być może ktoś, kto czytał to hasło, to potem wszedł na takie hasło, na przykład. Być <taki> może. Tak jak w Amazonie jak kupujesz coś czy pro, to, to, to coś no sugeruje tak, że takie mechanizmy. No tak ty, ci którzy kupili to co ty oglądasz to kupili również to i to e, Mistrzostwa świata w piłce nożnej na drugim miejscu e, to zupełnie zrozumiałe bo wczoraj się roz, przecież, nie 12 się rozpoczęło 12. Już, tak, już sporo meczów było e, Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2014 też tutaj na, na pierwszym miejscu w ogóle, także tutaj dominują w tej chwili, no, taki okres troszkę sezon ogórkowy jest, zaczyna się w polityce i w takich innych wydarzeniach, więc piłka nożna na pewno zdominuje media na no, przynajmniej, na ten, nie wiem, ile to trwa dwa tygodnie chyba, tak? Czy... 12 czerwca, 13 lipca. Oj, no to prawie miesiąc. No, ja nie mam nic przeciwko. I tutaj jest kolejny powód, o czym ja bym chciał bardzo przypomnieć, żeby pisać w sposób ponadczasowy, bo w tym zestawieniu miesięcznym jest skrót i mamy 20 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zostaną rozegrane od 12 czerwca do 13 lipca. Wiadomo, którego roku. Znaczy 14, tak? To jest podane, ale chodzi mi o to, że jest pisane w czasie przyszłym. Mhm. A powinno być zawsze w czasie albo teraźniejszym, albo przeszłym pisane takie rzeczy. Powinny być pisane. No, ktoś to poprawi zaraz. Znaczy, Tak, u nas jest poprawione wiki już, ale na przykład w takich rzeczach, które się nie odświeżają, ktoś może, prawda, się zdziwić, dlaczego to jest czas przeszły, mm -hmm, mm -hmm. przyszły. I zajrzałem jeszcze do takich innych statystyk, których, które pominęliśmy w zeszłym tygodniu. Bardzo ładne tabelki. Też zaraz tutaj wrzucę linka do notatek. W maju 2014 roku mieliśmy 365 milionów wyświetleń polskiej Wikipedii. To są takie... i to spadek jest poważny, minus 25%. Także normalnie to było w kwietniu 423 miliony. W marcu 462 miliony. No i tak właśnie. To są statystyki dla PL, czy? Ogólne? Dla PL. Dla PL. Dla. Tak, polski język w Wikipedii. No, maksimum było w, w ostatnio 527 milionów wyświetleń w lutym 2013 roku. Zresztą o tym mówił właśnie Karol Karolus podczas warszawskich otwartych wiki spotkań ostatnio też podawał te statystyki, ale linka do tej tabelki też podeślę Na, do notatek. No dobrze, no to tyle tych statystyk chyba. Czy coś jeszcze macie jakieś ciekawego, jeśli chodzi o te rzeczy? Co do statystyk, nie. Szymon, coś masz? Nie, nie mm. mm -hmm. Dobrze, to co? To teraz może o akcji walijskiej coś byśmy powiedzieli. To jest akcja, która y, będzie trwała, bo to jest na, na głównej stronie się chyba wyświetla, na tablicy ogłoszeń, prawda? Na tablicy ogłoszeń mhm. było i mamy też stronę Wikipedia, akcja walijska 2014, ale mhm. jakieś, y, jakieś terminy, jest terminarz. i to jest pierwszy 30 czerwca, od 1 do 30 czerwca. Tak, jak na razie popularność tej akcji jest bardzo mała są takie głosy, że spowodowane jest to między innymi tym, że mamy te nasze tygodnie tematyczne, które są prawie, prawie ciągłe, prawie cały czas coś się tematycznego dzieje, więc kiedy do nas przyszli Walijczycy i powiedzieli nam, że zrobili sobie taką listę, haseł, które powinna mieć na tematy waliskie. Na, na te każda Wikipedia i tam jakieś, nie wiem, punktacja jest globalna nawet także to jest jakiś taki konkurs ogólnoświatowy międzyjęzykowy no to nasza społeczność do tego tak podeszła, no dobrze, no to znowu kolejna jakaś tam akcja tematyczna ta strona przypomina do złudzenia też pod stronę akcji z tygodni tematycznych. Ta kolejność akcji, no i ogólnie ten wstęp jest taki robiony, że tak powiem, trochę. trochę może to będzie miało negatywne konotacje, ale no na jedno kopyto bardzo to jest ściśle odwzorowane na tygodniach tematycznych, przynajmniej w naszej wersji. Chociaż widzimy, że na przykład, kiedy sobie wejdziemy na interwiki do wersji anglojęzycznej, to nas kieruje do e, podstrony wikipedia.glam, welcome to, no i tutaj jest coś tam po e, Walisku, living Pass, czyli co, coś chodzi o jakieś ścieżki, jakieś tam, nie wiem, turystykę i, i właśnie pisanie ogólnie o, o Walii. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału, no, chociażby dlatego, że Walia to jest taki niewielki, ale bardzo ciekawy kraj. E, dlatego, że e, faktycznie nasza Wikipedia e, średnio wygląda, jeżeli chodzi o e, spełnianie tych takich wymagań, które Walijczycy uznali za podstawowe dla każdego e, języka sporo artykułów, które oni uznali za bardzo ważne dla nich. Jest tu u nas czerwono linkowych. To mniej więcej no, połowa, tak na oko patrząc. Z tej połowy, która jest, to też spora część jest taka, że brakuje źródeł albo, że to są takie króciutkie artykuliki, także no, fajnie by było, żeby tutaj coś się ruszyło, bo akurat ta akcja nie jest jedną z wielu, wielu, wielu akcji tygodni tematycznych, tylko właśnie jest taką akcją ogólnoświatową. Podobnie zresztą jak akcja poprawiania artykułów medycznych. W kawiarnce możemy trafić na taki wątek, gdzie ktoś z wersji anglojęzycznej prosi nas, żebyśmy przeformatowali i jakoś dostosowali do swoich artykułów wersję Przetłumaczone na język polski, artykułów z Wikipedii anglojęzycznej, tych artykułów, które zostały już poprawione i na pewno są napisane z najwyższymi standardami dotyczącymi aktualnej wiedzy medycznej. No to takie echo po, po ciągle po tych artykułach nieprzyjaznych dla artykułów medycznych właśnie w Wikipedii. No chyba. była taka prasowa jakaś akcja, jakieś badania jakiś czas temu zrobili to pewnie w związku z tym. ale tak, oczywiście mówi, to jest w związku z tym. Yy, mówisz, że te artykuły są już przetłumaczone na polski i trzeba je tylko dostosować do naszych standardów? Tak. Aha, to ja myślałem, że one są dopiero do tłumaczenia. To muszę się temu przyjrzeć bliżej. No absurdalne są te zarzuty, że 90% haseł medycznych zawiera błędy. No, to, to taki... Czyli jeżeli, jeżeli weźmiemy mało reprezentatywną próbkę i to jeszcze bardzo małą próbkę, no, tak. no to no tak. możemy robić naprawdę różne skandaliczne statystyki, ale e, cyferki będą wyglądały tak, że jakie napiszemy ale, dużą czcionką i kolorem czerwonym, ale ja mam to wrażenie, będzie to no bardzo właśnie, Ja mam wrażenie, że to, że to ci, którzy coś słyszeli o Wikipedii, bo ludzie są ta, no, użytkownicy Wikipedii dzielą się na tych, którzy korzystają z Wikipedii, tych, co coś słyszeli o Wikipedii, no i potem już edytorzy i, i, i ludzie, którzy są zaangażowani. I tak myślę, że no, ci, którzy korzystają z Wikipedii, to wierzą w to, co tam jest. Ci, którzy coś słyszeli o Wikipedii, to zaczynają poważnie wątpić no bo jak się dowiadują, że tam każdy może edytować, no to zaraz, no to, to chyba to w ogóle nie ma sensu. E, a potem każdy, kto, już każ, każdy dalszy krok powoduje, że nagle ludzie, no, jak, jak patrzą i, i myślą i, i, i czytają, no to okazuje się, że to wszystko rzeczywiście działa i jest sprawne i bardzo dobrze zorganizowane. Właśnie ostatnio przecież, znaczy nie ostatnie ale robione były badania porównujące Wikipedię do Encyklopedii Brytanika bodajże i wcale nie wypadło to źle dla Wikipedii, wypadło No tak, jeżeli tutaj mamy jeszcze ciągle już taki wątek, no to te badania pierwsze były prowadzone w 2005 roku, to znaczy przynajmniej wtedy opublikowano wnioski w Nature. No i no wiadomo, no tutaj akurat to nie jest coś takiego, że Wikipedia jest firmą i oni się nie starają albo oni się starają. Każdy może ją Wikipedię rozwijać, więc no ogólnie to jest kwestia właśnie niewielkiej wiedzy, na temat tego, czym właściwie jest Wikipedia. No, ale tak czy inaczej, jeżeli mamy jeszcze wrócić do tej akcji walijskiej, to właśnie niedawno przyniosłem ją pod inną nazwę, dlatego że wcześniej nasza ta strona była nazywana Wikipedia2.glam/slash ukośnik Walia, ale doszedłem do wniosku, że skoro nie ma tutaj w ogóle nic związanego z Glamem przynajmniej z tej naszej, polskiej strony, to nie ma co, yy, no, tak tego nazywać, krótko mówiąc, więc zmieniłem na właśnie Wikipedia, dwukropek, Akcja Walijska 2014 i zapraszam na tą stronę. Yy, jak na razie, no, połowa miesiąca minęła. Yy, a artykułów napisanych jest dopiero 11. No właśnie, a efekty takich akcji są później gdzieś widoczne, mam nadzieję. No jakoś tam jest chyba już no, przy okazji oczywiście. takiego. Każdy, kto edytuje, to zaznacza jakoś, że przy okazji tego tej, tej akcji, tak? Edytował? Tak, tak, tak. Dlatego że na stronie dyskusji takiego artykułu jest um, um, stosowny szablon. Um, Umieszczany. Ja też go troszeczkę zmieniłem, dlatego że on tam wyglądał tak mało standardowo. Znowu możemy tutaj wrócić do e, wspomnieć ten, ten wątek, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli właśnie ten, e, ta katedra czy, mm -hmm. m, czy, czy bazar. E, no i właśnie ten, ten artykuł, czyli znaczy ten, ten szablon, w którym opatrywano artykuły, był zupełnie niepodobny do wszystkich podobnych o podobne, spełniających podobną funkcję, no więc y, zdecydowałem go jednak y, przywrócić do standardu. No tak. To bardzo to się chwali, ja bardzo S lubię standardy, właśnie, więc standardy zachęcam. Pożądane, no, I jest standardy. też chyba szablon, który trafia na stronę dyskusji użytkownika z podziękowaniem za udział w akcji i za tak. za to, że il, się chyba najwięcej, czy ileś tam artykułów napisało. Także... A to to nie wiem. No, takie rzeczy to już na pewno są w tygodniach tematycznych. Być może ten skład, który koordynuje tygodnie tematyczne zrobi coś podobnego. W tak, tym tak. przypadku, nie wiem. Ja mówię o tygodniach tematycznych w sensie, że w ramach... Tygodniach tematycznych na, na pewno tak jest. Mhm. Jeszcze tak jak spojrzałem na tablicę ogłoszeń, no to 7 czerwca, to był tydzień temu dokładnie, m, anonsowana jest kolejna edycja konkursu Wiki lubi e-podręczniki. E, to Jarl umieścił te informacje. Warto zajrzeć, ja zaraz linka też umieszczę, m, bo tak myślałem, że troszkę wygaśnie ta akcja, no bo, no bo te podręczniki już nie mają być na wolnych licencjach, ale zdaje się, że znowu mają Nie, nie, nie mają, być, mają być. Więc znowu więc, więc jest, jest lepiej. A właśnie, jak jeżeli, to, już, jak to wyglądało? Bo... Mówimy mhm. o tych podręcznikach e, Cały szkopuł w tym, że e, ministerstwo sobie m, określiło bardzo krótki termin realizacji tego projektu i e, sami właściwie nadziali się na e, potem konsekwencje tego, no, dosyć e, takiego e, niefrasobliwego podejścia, bo w tym momencie są zmuszeni prawie że zmuszeni wykupywać licencje od agencji, które zajmują się właśnie licencjonowaniem zdjęć do tego typu rzeczy jak podręczniki czy gazety czy coś tam i skoro nie ma wystarczająco dobrych zdjęć czy takich, które w ogóle spełniają jakieś tam wymagania czy to merytoryczne, czy to właśnie co do formy na commonsach i, i w ogóle w, w tych, tych takich nie ma wystarczająco dobrych e, wolnych zdjęć, mm -hmm. no to sięgają po te właśnie niewolne, dlatego ale podjęto ale nie decyzję, że będzie właśnie, wersja mm -hmm. wolna, bez tych zdjęć w internecie, a w tym momencie, w pierwszym rzucie robią niewolną, na której będą te zdjęcia. Dlatego tym ważniejszy jest właśnie konkurs Wiki lubi e-podręczniki, żeby Bo, zastąpić w przyszłych edycjach, prawda? Tak tego. jest, Aha. tak jest i, i tutaj właśnie y, gdybyśmy to rozpropagowali, to mogłoby się okazać, że y, wikipedyści byli jedną z głównych sił, która uratowała w ogóle coś takiego jak e-podręczniki na wolnej licencji. No niekoniecznie wikipedyści, no bo wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie, a to nie muszą być, no tak, tak jak, tak, tak, jak tak, widzieliśmy przecież był... po akcji konkursu Wiki lubi zabytki, cała masa fotografujących niezwiązanych z Wikipedią się no przecież w to włączyła. wikipedyści powiedziałbym, no, że nasze środowisko tutaj, my organizujemy jednak ten, ten konkurs, my dajemy nagrody i tak dalej, i tak dalej. No, no, Konkurs, czyli, czyli jednak nasze działanie. Także, także fajnie, że, że ministerstwo się połapało, jednak tą licencję przywróciło z zastrzeżeniem co do właśnie tych materiałów, które nie są na wolnej licencji. No bo, bo jak gdyby określili, że w takim razie cały podręcznik nie jest na wolnej licencji. To był taki pierwszy ich odruch, skoro tam są materiały, które są zastrzeżone. No ale później się zmitygowali. I, i poprawili, że podręcznik jest na wolnych licencjach z zastrzeżeniem niektórych ilustracji, niektórych materiałów, które są wykorzystane i tak to powinno być. No tak, to jest opcja do przyjęcia, mm. zwłaszcza, że nie wszystko się dało zrobić na wolnej licencji, to znaczy y, na początku jeszcze tej akcji trafiło na przykład na listę zamówień na zdjęcia, y, zdjęcie pięciozłotówki, tak, która nie może być udostępniona na wolnej mm -hmm. licencji, y, tak, bo bank, y, polski bank ma do niej prawa i, i do wizerunku, tak? I nie... Znaczy do, do tego wzoru, tak? I nie może tego udostępnić na wolnej licencji. No coś podobnego. Więc od tego się zaczęło, że oni nawet nie wiedzieli, że czegoś takiego nie można zrobić na wolnej licencji. No co właśnie, mnie przeraziło bo, bo trochę. To jest, no to jest przerażające w ogóle, że tak, że nie można takich rzeczy... Wiesz, nagle się dowiadujesz, że, że coś takiego, jak tutaj te linki, teraz zaraz będziemy drążyć. No dobrze, no to, to mamy... To już jeszcze jedna rzecz jest w Wikipedii. Tydzień Brazylijski się rozpoczął, Chyba logiczne. Chociaż to pewnie co roku jest ten tydzień Brazylijski. Akurat. Yy, nie, one nie są corocznie. W sensie nie. rok w rok to samo, tylko na każdy kolejny tydzień jest ustalane, co akurat będzie. 12 tak, czerwca. to jest właśnie to, co razie. ja mówiłem, te mhm. tygodnie tematyczne, które e, są prawie, że ciągłe. Tak jak teraz e, właśnie Marek powiedział, na każdy prawie, że... E, mhm tydzień jest coś ustalane. Jestem bardzo ciekaw, jak wyglądają statystyki efektywności takiego, e, takich tygodni tematycznych, bo mnie i nie tylko mnie się wydaje, że chyba jednak taka formuła się wypala. E, być może to już jest tak, że stałe osoby się zajmują tygodniami tematycznymi. E, ja i na przykład Leszek Jańczuk też, jak z nim o tym ostatnio rozmawiałem, i pewnie jeszcze kilka innych osób, no twierdzimy, że jednak fajnie by było, gdyby te tygodnie tematyczne były trochę rzadziej niż ciągle. Wtedy może byłoby to jakimś wydarzeniem, że zaczął się jakiś tam tydzień. A w tym momencie to jest takie, że w ogóle już mało motywujące. No, ale właśnie dobra okazja, żeby przy okazji Mistrzostw Świata no, jakoś tutaj może ludzi przypomnieć, że można coś tutaj zrobić. Być może to jest mało motywujące dla osób, które nie brały w tym do tej pory udziału, ale ja mam wrażenie, że tutaj się 12 osób na przykład wpisało na listę uczestników, więc to jest całkiem spora grupa do takiej akcji. No tak, z tym, że zobacz, Marycha i Soldier of Wasteland to są e dwie dziewczyny, które to koordynują. Nedops y, się zajmuje y, sportem, Żyrafał pod Piątką, który się wpisał, tak samo. Matti, zdaje się, też. Y, Karol, jeden, jeden, jeden, jeden. Tak samo. Y, Karabus też jest znany z tego, że bierze w, w, może nie znany, ale powiedzmy też zauważyłem, że, że y, bierze w tego typu akcjach udział. Więc właściwie y, czy jest ktoś tutaj nowy w tym towarzystwie, Jan, Jan Borowski, o, 32 edycje, to ten się wpisał, no to może tutaj coś zrobi. Nie wiem też, bo y, ma taki mały wkład, że może jednak nie. E, nie wiem, bo właśnie póki co to jednak y, sportowcy, czy ci, którzy się zajmują sportem y, przeważają. E, Davios pod dwunastką Sport. Karabos akurat niego nie, no, jest no od tak, no ale, ale Szymon, czy, czy to trzeba jakoś, nie wiem, wygaszać? To ja się samo wygasi. Jeśli nie będzie zainteresowania, stale ci sami ludzie będą się pojawiać, no to, to, to zrozumie. Coraz mniej zainteresowanie. No, no i... to właśnie dokładnie to się teraz dzieje. No, no to, teraz chodzi no to, mi no to o to, tak. żeby jednak e, tego nie wygaszać, tylko wstrzymać e, i potem wrzucić jako coś nowego coś rzadszego, żeby jednak żyła. żyło. Nową, bo jeżeli to się formę, wygasi, tak? no to klapa. Bo chcesz, żeby po prostu jakoś pomyśleć nad tym, jak to rozpropagować, jak to ożywić, tak? Zrozumiałem tak, z tak, tego, tak. co... Tak, ja bym sz... chciał to... Tak? Zrozumiałem, że to ma być bardziej odświętne według ciebie, tak? Wtedy będzie być może lepszy efekt. Tak, raczej coś w tym stylu, yy, może nie odświętne, ale na pewno rzadsze. Yy, no bo, po prostu wikipedyści, to, to jest takie środowisko, że nam się dosyć, dosyć szybko e, nudzą różne formy współpracy. E, z tego, co wiem, to właśnie Przykuta, e, kiedy działał aktywnie, e, raz na jakiś czas wymyślał coraz to nowe formy współpracy, które oczywiście cały czas miały, e, ale e, on przynajmniej starał się jakoś urozmaicić to, co robią wikipedyści. Tutaj, z tej strony, tutaj, z tej strony, jakoś tam ciekawie to wszystko nazywał, a to jakieś tam śmieszne skróty, a to jakieś kolorki. No, ale w każdym razie było to jakieś takie interesujące. No, a teraz to jest właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, coraz bardziej rutynowe i, i to chyba właśnie bardzo chętnie bym się przyjął statystyką. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, no prze, przejdźmy do kolejnego tematu może. Yy, czy wikibdyści mogą składać deklaracje na temat poglądów co do sił wyższych i polityki? Yy, tutaj dwa linki są. Ja tego nie widziałem wcześniej, bo to chyba przed chwilką zamieściłeś, tak Szymon? No tak, to jest to, to, jest to o czym mówiłem tuż przed mm -hmm. audycją. Yy, jak widzimy dyskusja trwa no właśnie, od, od marca. Te, to... Obydwie, mm -hmm. od 13 marca. Niedawno jeden z Wikipedystów z Kali, jeżeli dobrze wymawiam, nie widzę chyba instrukcji, jak czytać, no więc mam nadzieję, że skali, zamieścił te dwie, czy te, te dwa linki do tych dwóch dyskusji na dyskusji w Wikiprojektu Sprzątanie Medastron i w ten sposób na to jakoś wszedłem. No i się zdziwiłem tak naprawdę, bo dyskusja już jest od dawna i głosów jest sporo. Ja jeszcze nie miałem czasu tego przeczytać, ale wydaje mi się, że. No, ale rozumiem, że czasami. W niebezpiecznym kierunku, bo jednak ja bym to... chciał, żeby tego Szymon. typu jakoś informacje zostały. No właśnie, ale to e... są dobrowolne informacje od użytkowników, mhm. prawda? To nie są jakieś tak. takie, że ktoś sprawdza na przykład, jak ten użytkownik tutaj reaguje i, i, i on, aha, no to jeśli on wyrzucił to hasło, wyrzucił tamto hasło, tutaj zmienił, w ten sposób, no to znaczy, że on ma taką, taką, jak gdyby, taki światopogląd. Co, nikt tego w tak, ten to, sposób nie robi, tylko każdy się sam deklaruje. chyba To są deklaracje użytkowników, to się zgadza, ale tutaj niektórzy widzą problem właśnie w tym, że użytkownicy się deklarują w takich sprawach, które nie są bezpośrednio związane z edytowaniem, no, tak? z tego co zrozumiałem z dyskusji chodziłoby o to, żeby w ogóle tą część kategoryzacji usunąć i zostawić te kategorie, które są istotne z punktu widzenia pisania artykułów, na przykład to, jakim językiem się posługuje, ewentualnie jakiego sprzętu używa, bo to też może być istotne przy technicznych sprawach, przy błędach. No, to dosyć, dosyć rzadko się pojawiają tak, tego typu rzeczy. To raczej ten, kto widzi błąd, już pisze, że widzi błąd, ale to już, od, to już nieważne. W każdym razie, e mnie się jednak wydaje, że to są dosyć ważne rzeczy, mimo, że na samym początku, kiedy y, tworzono Wikipedię, najważniejsze deklaracje były związane ściśle y, z poglądami na temat hakerstwa, czy kultury hakerskiej, y, tak zwanego Web 2.0, y, wolnego oprogramowania, to czy masz Linuxa, czy nie masz Linuxa. I y, y, Wikipedia była Przynajmniej według tego, co twierdzi w swoim artykule Przykuta, zaraz powiem, jak się nazywa ten artykuł, żeby była już jasność. Przykuta twierdzi, że właśnie na początku społeczność wikipedystów była raczej bardziej hakerska, bardziej nonkonformistyczna, bardziej związana z takimi klimatami właśnie, co się łączy z nonkonformizmem E, jakaś lewicowość, e, ateizm e, i, i takie klimaty, a potem e, przez to, że to była koncepcja otwarta, to jednak e, polski grunt, e, jako że jesteśmy tradycyjnie związani z chrześcijaństwem, jednak w społeczności e, pojawiło się więcej chrześcijan, konformistów i, i nie, ludzi, którzy mają Windowsa, i, i mają inne w ogóle poglądy na temat, na, na temat funkcjonowania, w kierunków, w jakich ona się powinna rozwijać. No i w ten sposób, jak na początku były ważne te deklaracje, czy jesteś, powiedzmy, anarchistą takim, czy takim, czy, nie wiem, syndykalizm, czy anarchokapitalizm, czy co tam jeszcze, no to teraz właśnie, czy jesteś anarchistą, czy jesteś katolikiem, czy jesteś e, powiedzmy zielonoświątkowcem. E, ten tekst przykuty już mówię, jak on się nazywa, to jest e, Od kontrkultury do konformizmu ewolucja relacji jednostka internetowa wspólnota, e, internetowa wspólnota działań na przykładzie Wikipedii. E, przykuta się nazywa e, dr Sebastian Skolik i pracuje na Politechnice Częstochowskiej. E, i tam odsyłam. No więc w świetle tego, co on twierdzi i tutaj to, co możemy zauważyć tak na pierwszy rzut oka z tego, gdyby jeszcze te kwestie tych, tych deklaracji zostały wyrzucone i gdyby jeszcze ludzie się przerzucili na deklarowanie właśnie nie nie z deklaracji na temat Sił Wyższych, tylko deklaracje na, na, na temat wolnej kultury jakichś tam wewnętrznych ruchów, czy, czy prądów w tym ogólnym ruchu wolnej kultury, to jeszcze by było wspaniale, ale w tym momencie wiemy, że wielu ludzi nie jest związanych za bardzo z ruchem wolnej kultury tak przez kwestie ideowe, tylko raczej praktycznie, no bo edytuję Wikipedię, no to słyszałem, że tam wolne licencje, no więc to jest bardzo fajne, no bo inaczej bym nie mógł edytować w Wikipedii, ale nie mają jakoś tak bardzo rozbudowanej takiej podbudowy teoretycznej tego, tego ruchu wolnego programowania właśnie kultury hakerskiej i tak jak już to się ktoś tutaj też podnosił, że niektórzy mylą Wikipedię z Facebookiem stary, stały argument w ogóle no trochę szkoda, że, że tego typu manipulacje mają miejsce w tych dyskusjach, no więc też właśnie zachęcam, żeby sobie przejrzeć tę dyskusję, wypowiedzieć się. No właśnie, ale ona już długo się trwa wydaje, że coś i, takiego i, powinno jeszcze zostać. I jak to się kończy? Bo jakaś tam już głosowanie się odbywa w trakcie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. to znaczy, nie jest głosowanie, no to tak, jest no, dyskusja. Nie jest głosowanie, tylko dyskusja, no ale już głosują ludzie, żeby usunąć. Nie, nie, nie, logo, żeby nie głosują. Zostawić. Oni tylko opowiadają się w sposób no, taki właśnie. graficzny, no, to, no. Jak, y, jaki jest... Y, Jaki jest ogólnie ich stosunek do tego Natomiast to nie jest głos W sensie, nie ma czegoś takiego, że dwa do jednego No to my cię przegłosowaliśmy mhm. Tylko to jest takie, według mnie To należy usunąć, ponieważ bla bla bla I to, to bla bla bla jest tutaj tak naprawdę najważniejsze no tak, no ale tutaj jest znowu wojna pomiędzy delecjonistami i inkluzjonistami, czyli tymi, którzy a chcą nie, ograniczyć. Nie, nie, bo to jest no. kwestia meta, a w kwestii, yy, no, ale yy, też w takich jest. rzeczach dotyczących yy, no. społeczności to już nie działa inkluzjonizm i delecjonizm. No, działa bo... tylko w innym wymiarze. No, jeśli ktoś jest za tym, żeby ograniczać treści i, i, i to, co wpisy, to, co się wpisuje, to, co użytkownik może wpisać, no to będzie właśnie, to jest delecjonista, czyli ktoś, kto będzie chciał ograniczać. No tych nie, nie bardzo ja się z, nie, nie zgodzę. Dalej akurat... Nie, nie w definicji delecjonizmu nie jest to, żeby ograniczać, tylko żeby tworzyć pewne standardy encyklopedyczne. No, no i tutaj właśnie to samo jest, tylko w innej strefie. No, znaczy, może, może delecjonizm jest rozumiany jako tylko właśnie dotyczący tej głównej strefy, no ale tutaj też działa coś takiego. Słowo delecjonizm no, nie dotyczy tylko Wikipedii, tylko tej strefy artykułów. To tak nie na. jest nasz neologizm. Wydaje mi się, że to jest nasz neologizm. Delecjonizm no, i no, ale to jest jakiś ruch, y, jakiś sposób działania, tak, tak ja bym to przyjął. No ja... tak, znaczy to jest bardzo podobne do podejścia delecjonizm, inkluzjonizm, ale ja bym tego tak nie nazwał, bo mm -hmm. ludzie, którzy są delecjonistami mogą się opowiadać za tym, żeby to zostawić, ludzie, którzy są zatwardziałymi inkluzjonistami y, mogą się opowiadać za, za tym, żeby mm -hmm. to usunąć, mm -hmm. dlatego, że chociażby oni bardzo lubią y, tworzyć stuby, na, czyli krótkie hasełka na tematy jakichś tam mało e, znaczących postaci no. nie wiem, raz wzmiankowanych gdzieś tam e, a, a tutaj uważają jednak, że na przykład Wikipedia nie powinna być Facebookiem. No dobrze, ale jak to się kończy taka dyskusja w tej kawiarence? No bo dyskusja trwa, Dysku, to, ktoś to jest poczekarni. za, ktoś jest przeciw e, i co dalej? Bo to już od marca trwa. E, to jest poczekalnia na nie, na nie kawiarenka. Aha. No, jest regulamin poczekalny, można sobie zobaczyć. Ogólnie chodzi o to, że administrator podejmuje decyzję potem na podstawie tego, jakie były głosy w dyskusji. No i albo jeżeli jest konsensus, żeby coś usunąć, to usuwa. Jeżeli jest konsensus, żeby coś zostawić, to zostawia. Jeżeli nie ma konsensusu, to zostawia z informacją, że nie ma konsensusu. Mhm. I, no to nie, jest e, to nie jest źle. Nie jest źle, ale jeżeli będzie konsensus, żeby to usunąć, to jednak usunie, a to by mi się nie bardzo podobało. E, tylko myślę, że do tego jeszcze może trochę czasu upłynąć, bo mam takie wrażenie, że administrator siada do tego dopiero, jak dyskusja wygaśnie, albo zaczyna wygasać, a ta dyskusja no tak. jeszcze trwa w najlepsze, bo ostatni wpis jest e, z 14 czerwca, z 13.07. Tak, nowe... no z dzisiaj akurat. E, chociaż nie wiem, czy to jest takie zauważmy 3 maja, 24 maja, 12 maja, a potem hop, 13 czerwca, 13 czerwca, 14 czerwca. Więc ktoś do tego wrócił, chociaż widzę tutaj też 20, znowu 4 maja, ktoś do tego wrócił po jakichś tutaj dwa tygodnie później, tutaj dwa tygodnie później. To jest taka dosyć rozmyta dyskusja No, w czasie. no właśnie, troszkę to nam się też rozmywa dyskusja. Ja proponuję, bo 6 minut nam zostało, o. żeby przeskoczyć, no nie wiem, wybrać chyba jakiś ten temat tutaj ostatni już z wolnej kultury. Może a propos tego linku, ja bym cię zapytał, Szymon, który udostępnia się w internecie, na swojej stronie, czy w jakimś swoim, w swojej strefie użytkownika na Facebooku, na przykład, albo w dyskusji w Wikipedii, udostępniasz linka i czy w ten sposób można złamać prawo, bo tutaj Polskie Radio w artykule swoim... E całkiem niedawnym, z 13 czerwca, nam sugeruje, że mogłeś złamać prawo. Jak to wygląda? Czy ty się no przyglądałeś? Mogłeś, mogłeś, mogłeś. Oczywiście, że mogłeś, wszystko mogłeś. Cały problem leży właściwie w czymś, co ja nazywam filozofią prawa autorskiego. To jest takie trochę meta podchodzenie do, te, do tematu. Jeżeli ktoś chciałby, żeby dane działanie było złamaniem, naruszeniem, przekroczeniem czegoś, to naprawdę łatwo dowieść, że, że tak będzie. No, krótko mówiąc, to może być złamanie prawa, ale może też nie być złamanie prawa, naruszenie, może można, znaczy, może da się tak powiedzieć, że, że to nie powinno być, więc trzeba zmienić prawo, ale ktoś inny powie, że on tego, z tego czerpie sporą kasę. Ktoś inny powie, że to jest trolling, ktoś inny porówna to do Hitlera, ktoś inny stwierdzi, że teraz nie będzie dyskutował, tamten będzie oburzony. I to są takie standardowe dyskusje na temat właśnie tego, jak powinniśmy postępować z prawem autorskim w internecie. To znaczy mam wrażenie, że tutaj jest taki trochę problem, przynajmniej z tego artykułu co widzę że to raczej jest kwestia sędziego, tak? który, który wydaje wyrok no, właśnie za coś no tak, takiego. tak, no bo właśnie chodzi o to, że A prawo jest, jest trochę do tyłu i, i teraz ten ciężar spoczywa już wyłącznie na, na pełnomocnikach procesowych, na sędziach, na praktyce po prostu. Teoretycy mogą sobie pisać, aczkolwiek nie wiem jaka jest relacja tego, co teoretycy piszą i tego, co praktycy czytają. E, więc no może teoretycy tak się mogą dobijać, ale też oni między sobą się kłócą e, powiem tak króciutko przykład e, wykład z prawa autorskiego, w którym uczestniczyłem profesor mówi, że e, była e, reklama w której użyto e, fragment e, dosłownie jedną czy nie e, parafrazę jednego, jednego jednej liniki e, znanej piosenki Akurat w lata była to bardzo znana piosenka, wszyscy ją ko kojarzyli. W y, y, y, y, y, y, reklamie użyto właśnie, sparafrazowano to. No i teraz czy to jest naruszenie, czy to nie jest naruszenie. Parafraza um, mówisz i jest wątpliwość, czy to jest naruszenie? Przeraża mnie to. Tak, tak to znaczy oczywiście y, i, teraz, i teraz posłuchajcie, jak to było dalej. Y, jeden z kolegów, który mienił się no naprawdę wybitnym specjalistą i prawdopodobnie niedługo będzie, albo no już sobie obronił magistra, albo niedługo będzie właśnie go bronił, ale ja go uważam za takiego gościa z tego skrzydła właśnie takich normatywistów, którzy patrzą jest tak napisane w ustawie, tutaj jest tak, więc co on powiedział? Pocenka to jest utwór. Kto to zmienił i wykorzystał? Bez zgody bez zapłaty. A więc to jest na, naruszenie, proszę tutaj uznać y, y, powództwo, ten mu zap, zapłaci i y, W ogóle go nie interesowało coś takiego jak dzieło inspirowane, czy utwór inspirowany, utwór pochodny. Y, akurat doszliśmy do wniosku, że to jest utwór inspirowany i tutaj nie było w ogóle mowy o, y, o naruszeniu, no ale jest dużo takich prawników i przecież nie zagneblujemy ich, ani tak prędko nie przekonamy y, Takich, którzy właśnie twierdzą, ok, udostępniłeś jakiś link yy, i nie wiesz, kto na, na niego będzie wchodził. Czyli nie możesz powiedzieć, że to będzie twoja mama, ciocia, yy, twój kumpel z, z ławki, z którym teraz siedzisz. Nie, nie ten, którego znałeś 30 lat temu, bo to już nie jest twój taki dobry kumpel. Ten, twój, zaraz, o no teraz, tak. twój kolega. To jeżeli nie jedna z tych trzech osób jedna z tych trzech osób tylko na przykład ktoś nie daj boże z drugiego drugiej strony świata który przez przypadek tam wejdzie i to przeczyta no nie no to to już jest za to, to już jest tak. złamanie praw autorskich, to jest już kradzież, to już jest no, widać, tutaj zapłaci Widać, że zapłaci w ogóle to przedmiot. wszystko zmierza do jakiejś rewolucji, do jakiejś poważnej zmiany, nie takiej, że tutaj coś poprawimy, tylko, że naprawdę to się poważnie zmieni, bo no, no, w takich szczegółach no, to już naprawdę to wszystko zaczyna być śmieszne i, i no, nie wiem, no, może to jest kwestia zmiany pokoleniowej, no, żeby, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili korzystają i tak y żyją w tym świecie, żeby oni nagle zaczęli stanowić to prawo i, i, i przestrzegać go, bo wtedy, wtedy może oni będą rozumieć, o co chodzi. Myślę, że to nie jest kwestia zmiany pokoleniowej, bo znam wielu młodych ludzi, którzy, którzy uważają, że tak, prawa autorskie powinny być restrykcyjne i w ogóle y bardzo dobrze, że się, że się każe tych złodziei, którzy coś tam kopiują, także takie opinie też są, więc... Tak, no tak jak powiedziałem, to jest... Ten, który kolega, ten kolega, który powiedział, że tutaj powinno być, powinna być zapłata, przeprosiny i w ogóle, no to jest tylko rok ode mnie starszy i jest na piątym roku, czy, czy był. W każdym razie o teraz tej wiosny, czy tego lata bronił, albo będzie bronił w, magisterskiej, w pracy magisterskiej. Mhm. Więc to jest młody człowiek i jeżeli po prostu do niego nie dotarły koncepcje, te takie otwartościowe i cała to taka normatywna podbudowa, aksjologiczna i w ogóle. To już nic nie poradzimy teraz. No to nie poradzimy nie. z tym nic. Tak no właśnie. No to ostatni temat na dzisiaj zamyka naszą audycję. Bardzo dziękuję za udział. Szymon z Lublina był z nami tutaj w studiu w MDK i Marek Mazurkiewicz. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.